Lewis Hamilton, który od przyszłego sezonu zasiądzie w bolidzie teamu fabrycznego Mercedesa, nie spodziewa się sukcesów w nadchodzącym sezonie. Nie myślę nawet o wygrywaniu. Moim zdaniem największe sukcesy odniesiemy w sezonie 2014 i 2015. Oczywiście nie będziemy odpuszczać. Jestem świadomy tego, że nie mamy dobrego samochodu i ulepszenie go nie będzie wcale takie łatwe. Grecja bankrutem, no chyba nie do końca. Grecki resort rozwoju przeznaczył 30 milionów euro na budowę toru Formuły 1, który ma powstać w mieście Ksalandrista w pobliżu Patras, trzeciego największego obszaru miejskiego w Grecji. Całkowity koszt obiektu ma wynieść około 95 milionów euro. Podczas ostatniego spotkania Rady FIA ogłoszono kalendarz wyścigów na sezon 2013. Prezentuje się następująco. 17 marca Australia, 24 marca Malezja, 14 kwietnia Chiny, 21 kwietnia Bahrain, 12 maja Hiszpania, 26 maja Monako, 9 czerwca Kanada, 16 czerwca Ameryka, wyścig w New Jersey, 30 czerwca Wielka Brytania, 14 lipca Niemcy, 28 lipca Węgry, 25 sierpnia Belgia, 8 września Włochy, 22 września Singapur, 6 października Korea, 13 października Japonia, 27 października Indie, 3 listopada Abu Zabi, 17 listopada USA, 24 listopada Brazylia. Brzydkie kaczątko zazna operacji plastycznej. Tak można powiedzieć o bolidach na przyszły sezon. Podczas ostatniej rady FIA ustalono poprawki na przyszły sezon, które zezwalają zespołom na zamaskowanie oszpeconego przedniego nosa. Owe maskowanie ma polegać na zamocowaniu w bolidzie owiewki. Warto przy tym wspomnieć, że podczas ustalenia przepisów na przyszły sezon zakazano stosowania podwójnego systemu DRS. 57-letni Francuz Alan Prost nie wyklucza kolejnej jazdy boidem Formuły 1. Czterokrotny mistrz świata przyznał, że jako współtwórca nowej jednostki napędowej Renault na sezon 2014 chciałby ją przetestować na torze. Dostawca silników do Formuły 1, brytyjska firma Cosworth podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Japonii oznajmiła, że prowadzi pracę nad silnikiem V6 Turbo. Cosworth tym samym zakończył dyskusję na temat pozostania w Formule 1 po zmianie pojemności jednostek napędowych. Taszki ćwierkały i wyćwierkały. Brazylijczyk Felipe Massa po wielu miesiącach niepewności pozostanie w Ferrari na przyszły sezon. Jak przyznaje szef zespołu Ferrari Stefano Domenicali, Massa coraz lepiej radzi sobie z bolidem. Podpisanie umowy powinno zostać sfinalizowane przed Grand Prix Indii. Kierowca timu Marusia, Team Oglock, apeluje o większy szacunek dla małych ekip. Mowa tutaj o wspomnianym teamie Marusia oraz HRT. Jak przyznaje doświadczony Niemiec, firma Renault nie chce dostarczać swoich silników dla wspomnianych zespołów. Wydawać by się mogło, że do odniesienia sukcesu potrzebny jest jedynie talent. Niestety rzeczywistość jest okrutna, tym bardziej ta panująca w Formule 1. Kamui Kobayashi, obecnie kierowca teamu Petera Zaubera, aby zostać w zespole musi znaleźć sponsora, który opłaciłby jego fotel. Waleczny Japończyk, który wydawać by się mogło, że na dobre zadomowił się w stawce kierowców Formuły 1, w chwili obecnej znajduje się pod ścianą, musi znaleźć sponsorów. Sytuacja ta jest o tyle dramatyczna, że największe japońskie koncerny, są w większym stopniu powiązane z motoryzacją. Wątpliwe również jest to, że jakiś producent chciałby zrobić reklamę swojej marki na innym samochodzie, biorąc pod uwagę fakt absencji japońskich zespołów w stawce Formuły 1. Podczas gdy byliśmy zaoferowani wyścigiem w Japonii, w Wenezueli miały miejsce wybory prezydenckie. Niestety w dzisiejszych czasach bywa tak, że talent nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Potrzebny jest również zastrzyk niebagatelnej kwoty gotówki. Dobrze wie o tym pastor Maldonado, który z wygranej Hugo Chaveza w wyborach prezydenckich może się cieszyć. Dzięki wtórnej kadencji zamachowcy stanu państwowy koncern petrochemiczny PDVSA nadal będzie sponsorował swojego rodaka. Mowa tutaj o bagatela 30 milionach funtów brytyjskich, które wpływają na konto stajni Franka Williamsa. Podsumowując, Pastor Maldonado może być spokojny o swoją przyszłość w Formule 1. Jak podaje brytyjska stacja BBC, Niemiec Sebastian Vettel po wygaśnięciu obecnego kontraktu ze stajnią Red Bull przeniesie się do legendarnego zespołu z Maranello. Jak podaje owa stacja, Fernando Alonso sugerował takie rozwiązanie szefowi stajni Ferrari Stefano Dominicalliemu. Po więcej newsów zapraszamy na stronę www.mojaf1.blogspot.com. Link znajdziecie w opisie. Jeśli macie jakieś pytania związane z Formułą 1 lub innymi seriami wyścigowymi, piszcie je w komentarzach na naszej stronie. Z przyjemnością na nie odpowiemy. Naszego podcastu możecie również słuchać bezpośrednio na stronie www.mojaf1.blogspot.com. Tam również jest możliwość ściągania osobnego pliku mp3. Jeśli chcecie słuchać naszego podcastu również na innych urządzeniach, piszcie, z przyjemnością stawimy tam kanał RSS naszego podcastu. Jeśli macie znajomych, którzy tak jak i wy interesują się formułą 1 i innymi sportami motorowymi, polecajcie nasz podcast oraz naszą stronę. Zaglądajcie również na nasz profil facebookowy i polubcie go. Bezpośredni adres w linku, ale dla przypomnienia www.facebook.com łamane na formuła. Jeśli macie jakieś pomysły lub sugestie dotyczące naszego podcastu, piszcie je również w komentarzach, postaramy się dopasować do Was i jak najbardziej być, otwar być otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, sugestie. Także piszcie, piszcie, polubcie nas, bardzo nam to ułatwi pracę. Chcemy wiedzieć, czego oczekujecie od nas w kolejnych odcinkach, co możemy poprawić, co ulepszyć. Także zapraszamy jeszcze raz na nasze strony. Do usłyszenia mniej więcej za dwa tygodnie.